Wysiadeczka baby. Musimy pogadać. Mam już tego dosyć. Znowu na obiad były mielone. To idź sobie do Marioli. Ona na pewno upich ci ci żurek. Przestani kobieto. Ty nie umiesz gotować, a twoja matka wygląda jak babka kiepska. Uderz mnie jeszcze. Czułem, że ci się spodoba. No chodź do tatusia. Puść mnie ta sukienka jest to ty dolcze gabamy. Nie zapomnij jej oddać do wypożyczalni. Staszek, jesteś moim skarbem. Nie mogę żyć bez Twoich pieniędzy. Stasiu, wracaj. Nigdy. A stalawista, baby. Nie odjeżdżaj. Masz mój portfel. Oddaj mi go, amigo. Czekaj. Tylko cię przejadę. A to miała być najpiękniejsza chwila w mym życiorysie.